czy to, co widzimy na stoisku Maseja Fergusona tutaj na Polakrze Premierach to wszystko, co ta marka oferuje w Polsce, pytamy Pana Przemysława Jocza, a siedzimy w traktorze jaki to model? 77,26 czyli w granicach tych 260 koni, ciągnik też przygotowany pod, pod nowy program o którym być może gdzieś tam później powiemy dzisiaj na Polakrze Premiery pokazujemy tutaj sporo sprzętu z naszej gamy tak zwanego full line, a więc ciągniki od bym powiedział 20 koni do 400 koni, wiadomo w tych ciągnikach też mamy ciągniki specjalistyczne, można je nazwać sadownicze, cała gama kombajnów maszyn zielonkowych, prasy rolujące, prasy kostkującej, ładowarki teleskopowe. Aczkolwiek nie wszystko dzisiaj zmieściliśmy na swoim stoisku, ale ważne jest tu być, żeby się spotkać z potencjalnymi nabywcami i obecnymi. No właśnie, bo miejsce jest ograniczone, no i nie ma na to rady, to może powiedzmy jakie nowości pokazujecie? Fajne pytanie, tylko zawsze można sobie powiedzieć po tym, jak w zeszłym roku w listopadzie w 2019 odbyły się targi Hanower w Niemczech. Jest ciężko dzisiaj przywieźć coś i pokazać, powiedzieć, że to jest nowość, bo troszeczkę byśmy tutaj pewnie y, prawdy nie do końca gdzieś tam powiedzieli. No bo trudno odkrywać Amerykę co dwa tygodnie. Dokładnie, tak. Ta branża się rozwija, ale nie aż tak, tak szybko, gdzieś jak w telefonii być może komórkowej. Na pewno y, rzeczą, którą jest nową, którą dzisiaj wprowadzamy jest to premiera, jest to program floty zastępczej pod nazwą MF Always Running. Jest to program program skierowany do naszych dealerów, a poprzez naszych dealerów do klientów. E, Polegał on na tym, że dealerzy wchodząc w ten program mieli możliwość zamówienia ciągników w mocach od 100 do 400 koni. W doborze ich odpowiedniej specyfikacji do odpowiedniego rynku danego dealera, a więc i mocy i, i opcji. E, wszystko po to, żeby zabezpieczyć potrzeby klienta, jeżeli trzeba przegląd zrobić w jego ciągniku lub wystąpiły jakieś tam problemy czy jakaś awaria, po to, żeby to szybciej usunąć, ale przede wszystkim, żeby on dostał ciągnik zastępczy na czas wykonywania prac, aby wykonać to w terminie. Czyli istotne w tym wszystkim jest to, że nie ma przestojów, że jeśli padnie nam jeden ciągnik, to dealer przywozi nam drugi. Nie musimy czekać, aż przywiezie części. Przywozi drugi. Dokładnie tak to wygląda. To jest proces rozmowy... E Między klientem a dealerem. Dzisiaj też tu pokazujemy to, że Taki ciągnik u dilera też będzie Wyznaczony taką linią w koło Będzie oznakowany, będzie oflagowany Są dilerzy, którzy zamówili Po nawet kilka sztuk takich ciągników Ze względu na to, że mają rynek Ciągników między na przykład 100 a 400 Koni. No właśnie, bo pytanie jest takie, co jeśli Równocześnie dwóm rolnikom trzeba będzie Albo trzem dać taki ciągnik zastępczy To, to być może wcześniej odpowiedziałem, że Ktoś to przekalkulował i oczywiście są ograniczone ilości tych ciągników, które mogą zamówić, ale to oni zdecydowali, że to ma być 100, 180 czy tam 400, 400 koni ciągnik. Mało tego, jeżeli będzie myślę bardzo duża jakaś tam potrzeba, gdyby coś się stało, też te ciągniki dilerzy będą mogli wymienić między sobą w razie czego. Takie zupełnie najnowsze trendy, no takie już z pogranicza kosmosu, pokazuje się z reguły i Wasza firma uczyniła podobnie na Agritechnice w Hanowerze, tu Tutaj jesteśmy bardziej praktyczni, bo Polacy są praktyczni, ale tak patrząc zupełnie, wybiegając w przyszłość, dokąd dąży Massey Ferguson, dokąd dąży technika rolnicza, dokąd dążą ciągniki. No wiemy, że ciągniki niedługo bez operatora będą jeździły. A co pokazaliście na dwie technice? Ja myślę, że właśnie ciągnik pod nazwą NEXT gdzieś tam pokazywał tą, tą przyszłość. Można powiedzieć, że ona jest trochę wirtualna, ale też w jakimś sensie prawdziwa. Ja miałem możliwość jeszcze pod koniec zeszłego roku zobaczyć faktycznie w fabryce to, co będziemy w tym roku na wokandzie tutaj już pokazywać europejskiej i polskiej. Idą zmiany, powiem tak, one muszą iść. To wymusza dzisiaj rynek, wymusza, wymusza klient. Ale odpowiem, że więcej nie mogę powiedzieć. Myślę, że to będzie dobry czas, żebyśmy zaprosili też prasę do Francji, żeby te nowości gdzieś tam pokazać, takie już bym powiedział na żywo. Ale gdzie i kiedy rolnik będzie mógł zobaczyć, na polu, w działaniach, podczas pokazów polowych te ciągniki, które już teraz są w zasięgu jego ręki. Czy planujecie pokazy polowe na wiosnę? Planujemy pokazy, albo dealerzy lokalnie to planują, ale jeszcze z obecnymi jak gdyby produktami. Na pewno w tym roku wracamy do imprezy, która była w zeszłym roku, a więc MF Experience Tour. Zaplanowaliśmy go troszkę w lepszym terminie, nie w okresie żniw, kiedy jest ciężko tego rolnika od tych prac gdzieś tam oderwać. To zdradźmy, kiedy? Czerwiec. Czerwiec w tym roku planujemy 2.20 pokazać, też zrobić edycję w dwóch miejscach. E, dokładnie myślimy, że będzie to e, taka sama edycja, czy taka sama forma jak, jak w zeszłym roku. E, czy tam pokażemy te takie najnowsze trendy? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że to będzie gdzieś tam dopiero końcówka e, 2.20, kiedy te produkty gdzieś tam fizycznie będą dostępne.